Cztery pokoje, cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, cztery pokoje, pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. Nie Nieomal przez siedem miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy.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 Cztery pokoje Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać Cztery pokoje Cztery pokoje Pokażę wszystko wam Póki jeszcze prosto stoję Biurokracja od czasu upadku komuny rozrosła się trzykrotnie Z tą różnicą, że zamiast jednej Stanowiska obsadzają cztery partie Czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu Władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu. A różnica, że jedni mówią, że PRL była kul, cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam.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 Cztery pokoje, cztery pokoje Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać Cztery pokoje, cztery pokoje Pokażę wszystko wam Długi, prosto stoję. Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek na utrzymanie tej hydry nienasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bez ideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych.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 Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola, to stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo gruba Lola, pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika, o Losie Słodki.